Bierzemy dwa obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litramy schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą, do świetamy, kroimy i z sosem. Smałujemy poczata, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrażnie na czas kroimy, mieszamy i podajemy do są. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda Ci się to w kuchni. Okej, okay, witam serdecznie w tą listopadową noc. Tak, wyobraź sobie Jacku, że to już jest 50 odcinek. Zdajesz sobie z tego sprawę? Nie zdaję sobie z tego sprawy, bo ostatnio natrafiłem na podcast Learn English i SOL. I tam jest 400, a tam 90, który się No, Zgadza się. <gry> tak, sobie pomyślałem sobie, że ta nasza 50 to jest marna sztuka. Ale generalnie fajnie. To oznacza, że mniej więcej już od ponad roku nadajemy, prawda? Bo my nadajemy w cyklu dwutygodniowym. No, tak, nadajemy już drugi rok. W Więc. W będzie... będzie, w styczniu. Ko Końcem tak. stycznia będzie pełny drugi rok. I zacznie się trzeci, Właśnie, także. Tak. No czas. Jakoś ten związek stali. trwa. Podobno po, po siódmym roku trwania związku, jakieś tam następują zmiany. No dobrze. Słuchajcie, ja tak witam serdecznie przede wszystkim wszystkich. Witam Ciebie. Witam, witam Ciebie Jacku, witam słuchacze. Co poza tym? Dzisiaj podamy przepis na trzy potrawy. Ja mam lekki katar. Będziemy, będę testował taki syrop z cebuli. I dodatkowo jeszcze taka pani mm, mocno opalona podpowiedziała Gabrysi taką mm, e, jakiś tam łyski sól, pieprz, cukier coś tam, jakąś taką składankę mm -hmm. i to należy wypić i wygrzać się, więc to będziemy dzisiaj będę testował, także mm, przy następnym odcinku Wam o tym opowiem jaki był Jacek, tego. Ja, ci, ja, Albo... ja Ci powiem jedną rzecz tylko <śmiech> to jest wszystko przez to, tak? że Ty nie jesz czosnku A, yy, sata, <śmiech> czosnek tu poza anteną, żeśmy rozmawiali, nie Jacek czas. nie cierpi, ja bardzo lubię czosnek i często czosnek jest hmm. w naszej kuchni, no praktycznie cały czas. Także to jest jedna, jedna tak. podstawowa różnica. Tak, syjonistyczne warzywo czy owoc? Proszę? Syjonistyczne warzywo czy nie, owoc? To nie, jest syjonistyczne, to jest to nie jest owoc, ani warzywo. A co to co jest? jest? No to jest przyprawa, ale to ja wiem. Ale dobrze, no dobrze, ale to jest owoc czy warzywo, no proszę Cię, no. Nie wiem, ciężko mi jakoś to... To jest pychotka. E, pychotka. No dobra, słuchajcie. To ten, zaczynamy, słuchajcie, tak. Anusz Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Ja na dzisiaj przygotowałem... Natrafiłem na taki filmik, który opowiadał o tym, jak się robi kurczaka nadziewanego mozzarellą i pomidorem. I tak to jest, przypuszczam, że u Ciebie też, i tak to jest u nas w kuchni, że jak się okazuje, że jakiegoś produktu nam jakoś nie schodzi w ciągu tygodnia, no i on w naturalny sposób zaczyna się bardzo mocno dojrzewać albo może psuć, może psuć, może nie, nie dopuszczamy do tego, ale już wiemy na przykład, jeżeli chodzi o pomidora, kupujemy takie pomidory półświeże, mm -hmm. twarde, no i one przez parę dni tak dojrzewają u nas tutaj w takim koszyku, w jednym z odcinków o tym opowiadaliśmy, żeby układać dojrzałe owoce i na przykład pomidory razem z niedojrzałymi i one wzajemnie będą się tam stymulowały w naturalny tak, sposób. Tak, to jeszcze z pomidorem jest jeszcze jedna ciekawostka. Wejdę Ci w słowo, że pomidor, jak dasz do lodówki, to on wcześniej Ci dojrzeje szybciej się zepsuje, niż taki trzymany na świeżym tak. powietrzu. I wiesz? jedyne warzywo, czy owoc, który y, po przerobieniu nabiera jeszcze więcej y, pozytywów, y, walorów. Y -y. Tak. Walorów pozytywnych. Lubi, lubi, jak się go tak, lubi jak się go Mhm. No i postanowiłem to zrobić, bo ta potrawa wyglądała tak efektownie, kolorowo, ale nie do końca odniosłem sukces. W związku z tym opowiem Wam dzisiaj o tym. Powtórzę, do, powrócę do tego jeszcze raz i takie mam pewne wnioski z tym związane i tym się z Wami podzielę, bo przypominam, że w naszym podcaście opowiadamy o tym, o potrawach, które sami żeśmy robili i Wielokrotnie jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś opowiadał yy, albo w postaci bloga, czy jakiegoś tam filmiku na YouTube o tym, że coś robił i, e, i mu nie wyszło, albo robił i przysłożyło mu to trochę kłopotów. Mhm. Wiesz? Tutaj to wszystko jest jakoś takie cukierkowe, takie gładkie, wszystko jest piękne, pyszne i tak dalej, wiesz, jak, jak dosłownie jak z reklamy. A rzeczywistość taka nie jest i o tym właśnie u nas się możecie dowiedzieć. I teraz tak. To będą piersi z kurczaka i pomyślałem, że do tego znalazłem jeszcze jedną przepis. W ogóle to się zaczęło, wiesz, tutaj jak Paweł zresztą Wam dzisiaj jeszcze o tym opowie, o, jeżeli chodzi o przygodę z burakami, wiesz, chodzi mi o takie kulki. I postanowiłem, że właśnie będziemy, uatrakcyjniając potrawy, będziemy właśnie takie kulki gotować albo marynować i to właśnie czy to ziemniaczane, czy to buraczane. I Byłem w sklepie, ale nie widziałem takiej takiej, taki jakby, to wygląda mniej więcej jak taka łyżka do lodu, tylko troszeczkę mniejsza. Mm -hmm. I ma takie zaostrzone krańce i tą łyżką wykrawamy po prostu kulki. A, coś takiego to jak, byłoby... jak do, wiem, to jest do wydrążania melona, wiesz? To się chyba, tym się chyba wykrawa kulki z, właśnie z melona, z takich owoców, wiesz? Nie wiem, wiem, wiem, o czym mówisz. Mhm no dobra. No i ten sposób takie kury. I teraz słuchajcie tak e, ja wziąłem e, Gorsia mi wyjęła trzy piersi z kurczaka i co z tymi piersiami myję i tłuczę tam było napisane na 2 cm ale te piersi moje same wiesz w szczycie miały 2 cm więc ja tak wiesz byłem w rozterce co zrobić więc jedną piersi tak roztłukłem i ona była za cienka drugą troszeczkę mniej a trzecią w ogóle nie rozbijałem. No bo to on ma, on być ma być taka wiek... kieszeń w środku, tak? Będziesz tą faszerował. No trzeba by... Tak, trzeba... bo to będzie w późniejszym etapie, to będzie właśnie nacinane. Tak, I teraz zwróćcie uwagę już na etapie kupowania. Jeżeli macie zamiar zrobić właśnie takie faszerowane piersi, to raczej kupujcie wyższe? Jakieś takie grube, wycięte. Nie wiem, jak to, jak to, to powiedzieć. Tak, żeby mogę. były wyższe, ale ja, ja bym tego nie rozbijał. No może tak, wiesz, chociaż delikatnie, ale tak. faktycznie, jeżeli tam ma być kieszonka, to, to bym tego nie rozbijał. Właśnie, tak, właśnie. Dlatego y, doszedłem do wniosku, że nie rozbijajcie ich. Jeżeli to będą płaskie piersi, to ich Nie rozbijajcie. Natomiast jeżeli to będą takie grube, wielkie, wiesz, takie krowie wymiona, no to wtedy możecie ją No wiesz, jakby, to był, jakby to był indyk, to ja bym to rozbił, ale tak pierś z kurczaka właśnie, nie jest duża, właśnie. Więc, m, moim zdaniem nie właśnie rozbijamy. To, tak jest. Tak właśnie do tego doszedłem, że spróbuję to powtórzyć z piersią kurczaka i zobaczymy, jak mi znaczy to... Znaczy z indyka, no, tak? Przepraszam, tak, mm -hmm. oczywiście. Dziękuję mm -hmm. za poprawienie mnie, tak, piersią. Myjemy tą pierś i yy, w przepisie było smarować y, sosem y, sojowym, ale... Ja jakoś tak, wiesz co, po, po tych wszystkich perepetiach i przewojach z Monsanto do soi nabrałem takiego dystansu, więc to użyłem zamiast sojowego sosu, użyłem magii. I teraz się Cię zapytam, czy też mógłbyś coś podpowiedzieć zamiast sosu sojowego, czego użyć, czy może zrobić jakąś sam, taką miksturę samemu sobie? Wiesz co, Mamy, nie to pamiętam, wszystko zależy jaki chcesz uzyskać smak, no magii to jest też taki wiesz, wywar z kopytek i z rogów, jak to mówią. <laughs> z odrobiną chemii, też ale wiesz, co no można by było faktycznie uh -huh. na przykład zrobić, tak że ja bardzo lubię kary, wiesz? I tutaj to będzie co prawda inny spak troszeczkę, ale ja bym to natarł na przykład kary z zewnątrz, wiesz? No dobrze, Paweł, no, Albo czyli byś zastosował jest... wiem, łyżkę. No łyżkę octu winnego i do tego dosypał troszeczkę przypraw jakiś i dodał tą kary i to tak za zabeł to, żeby zrobić taki sosik na szybko, prawda? Może ocet to nie. z kary byłby taki dziwny smak, ale wiesz, jeżeli byś chciał, no to tak, oli, oli, no to oliwa no to właśnie, oliwę. oliwa, drobina kary. No. Można dodać no. świeży kawałek gimbiru, wiesz, zmiażyć sobie go na przykład. No, czosnek, tak, który, tak, tak, który tak, tak, tobie tak, by tak. się nie spodobał za bardzo. Czasne, ale... No, tak. No tak, ale jeżeli, żeby po prostu, wiesz co, właśnie, e, dziękuję Ci właśnie za tą podpowiedź, bo tego właśnie oczekiwałem. Dodać czosnku, jeżeli ktoś toleruje mm -hmm. czosnek, albo y, wycisnąć trochę cebuli. Sok y, też jest taki wiesz, sok z fałasty, limony, no, no to tu zależy tego, tylko, wiesz, jaką kuchnią chcesz się inspirować. Ale to, jeżeli to ma być mozzarella i, i, i pomidor, czyli tutaj idziemy w taką kuchnię włoską bardziej, to w tym przypadku ja bym użył, wiesz, oliwy odrobinę czosku, jeśli właśnie, uh -huh. jeżeli lubicie uh -huh. i na przykład uh -huh. na przykład, wiesz, bazyli czy, czy oregano, wiesz? Tak. A to bazylia będzie też oczywiście, uh -huh. to będzie później już do posypywania, No, ale taką też można by było, no wiesz, z oliwą, no to, to zrobić taką, taką marynatkę delikatną. Uh -huh. Uh -huh. No dobra, dobra, okej, okay, słuchajcie, to wracamy. Czyli mamy tak, trzy e, piersi albo cztery piersi, jak e, tam było w przepisie, ale ja akurat zrobiłem z trzema piersiami. E, te trzy piersi myjemy smarujemy tym dipem albo mm, tym sosem sojowym, czy na przykład magi i wkładamy na 15 minut do lodówki, żeby to się tak przegryzło, chyba mi się tak wydaje. Następnie, w międzyczasie szykujemy, czyli ja wiesz, kupiłem dwa opakowania, mm, dwa opakowania tego sola, e, sera mozzarella w postaci takiego podłużnego, dużego, ja wiem, e, gęsiego jaja i Otworzyłem to, otworzyłem to opakowanie wylałem tę zawartość i przykroiłem i pokroiłem w plasterki takie wiesz plasterki takie półcentymetrowe. centymetrowe tak. albo gdzieś pół albo centymetr jakoś tak mniej więcej na oko wiesz takie żeby nie były za wąskie i żeby nie były za no grube. No tak tak bo ta mozzarella też tak się kroi dość specyficzna, ona jest miękkim serkiem więc takich tak, całkiem cienkich tak, też tak. nie będziesz w stanie ukroić no i pamiętajmy że to będziemy jeszcze podgrzewać tak. okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. No i pomidora na pół i później jeszcze w też takie właśnie plasterki. I w tym czasie obrałem ziemniaki tak. i z tym, że nie mam tego, tak jak mówiłem wcześniej, nie miałem tej właśnie kulkownicy, czy jakby tam to nazwał, mhm. to wziąłem po prostu ziemniaka na pół i później jeszcze raz na pół. No tak. Wodę zagotowałem w czajniku elektrycznym, ziemniaki opłukałem, włożyłem do garka, zalałem wrzątkiem, i włączyłem gaz. I tutaj jest taki ważny motyw, polegający na tym właśnie, bo musimy to grzać czy gotować, ale żeby one były takie, wiesz, gdzieś ja wiem, no może od momentu zagotowania, gdzieś z 15 minut tak było w tamtym przepisie, a ja tak nakuwałem widelcem. One były takie, wiesz, jak były lekko twarde, nie były twarde, tylko taki już powiedzmy takie półmiękkie, albo ledwo co, takie już nie mocno twarde, tak jak są surowe ziemniaki, mm -hmm. wyłączam, wyłączyłem gaz, odcedziłem i wystawiłem na dwór, żeby ostygł. No dobra No i minęło 15 minut, wyjąłem te piersi, patelnia, rozgrzewamy tłuszcz i na rozgrzanym tłuszczu tak po 4 minuty, w związku z tym, że to jest wiesz, mięso kurzeńcze, to one szybko E, szybko się smaży, prawda? Także po 4 mi, minutki na stronie i znowu na deseczkę i odczekać, żeby wystygło. Mhm. E, żeby nie tracić jakby oliwy, bo teraz tak, i w tym momencie już, już tak, jeżeli wystygną Wam te e, ziemniaki, to należy na rozgrzany tłuszcz, tak jak się smaży frytki, albo jeżeli ktoś ma frytkownicę. Ja do rondelka nalałem, żeby on się zanurzył, tylko nie dajcie, do tego rondelka dajcie, nalejcie tylko połowę tej oliwy. Pamiętając o tym, że jak włożycie te kulki, one spowodują, że poziom oliwy w tym, czy oleju w tym rondelku się podniesie. Jeśli nie lali tak, pomyślicie sobie, no tak, że jak wpadnie kulka, żeby cała była, no to naleję tak do pełna, bo wtedy będzie się wam wylewało, prawda? No tak, tak normalne zjawisko fizyczne, prawda? I i tak właśnie zacząłem obsmażać te ćwiartki um, obsmażać te ćwiartki ziemniaka. ziemniaka, tak? W międzyczasie wystygły piersi, wziąłem te piersi i naciąłem je i przekładałem na przemian właśnie mozzarella, pomidor, Mozzarella, pomidor. No, mozzarella. Dobra, ale to sprecyzuj, robisz taką kieszeń, tak? Nie, nacinam je z góry, tak jak nacinasz chleb czyli na taką przykład. Pod kątem robisz. Nacinam, no, no. Okay. nacinam pod kątem w poprzek, żeby włożyć Aha, w to tak, nacięcie. Aha, czyli ale nie do końca. tak? Na przemian. Dobrze, ta, ta, dobrze. Ta, ta, ta. I w każde nacięcie dajesz. Raz pomidor, raz, raz mozzarella, tak? Dobrze. Ok. Tak, jest, tak, tak. I posypuje to właśnie oregano. Y -hmm. I jak posypię oregano, to wkładam do y, takiej brytwanki y, wysmarowanej masłem. Mm -hmm. no, akurat używałem takiej brytwanki, do, którą używamy normalnie do pieczenia kaczy. No wiem, ok. To bardzo się cieszę, że wiesz o tym. I to wszystko, proszę pana, piec, nagrzewasz y, piekarnik, nagrzewasz do 190 na 200 stopni, no i do środka ładujesz do tego piekarnika i zamykasz tak na 15 minut. I w tym czasie powinny się te kulki zrobić, ale mnie się to nie robiło, bo te ziemniaki były trochę większe niż kulki i to mi się nie obsmażało, więc na patelnię wylałem ponownie trochę oliwy, oleju i te ćwiartki przekroiłem jeszcze na pół i na ten rozgrzany tłuszcz to dodałem, żeby przyspieszyć ten proces obsmażania. Wiesz? Mhm. To I też tak wiesz, to obsmażałem. Różne, różne odmiany ziemniaków, różna wielkość, no to to może, może wpływać na czas. Na, hmm. pewno, na pewno, na pewno, jeżeli ziemniak będzie e, duży, e, tak jak ja zrobię, to to będzie troszeczkę e, kulawo, będzie kiepsko trochę, wiesz. Ten ziemniak, przez to, że on będzie duży, to on w tej oliwie zanim się obsmaży, to jeszcze się w środku ugotuje tak. i będzie taki, wiesz. Dlatego ten, o tym e, motywie, który mówiłem przedtem, żeby niezbyt długo gotować je w tej wodzie, żeby nie spowodować tego, że on będzie po prostu, wiesz, zanim się obsmaż, Bo y, finalny efekt ma być taki, że ten, y, ta kulka ma wyglądać po prostu jak frytka. Tak, wiesz? tak, tak. tak. Normalnie takie to ja w ten sposób znam, pewno. Mhm. No i to, słuchajcie, i to wszystko wyjmujemy e, w, z pieca. E, w, do pieca wkładam dwa duże, grube talerze. One mi się nagrzewają. W międzyczasie to troszeczkę przestyga. Wyjmuję te talerze. Na nich układam te piersi yy, z tym rozpuszczonym serem i do tego te kulki właśnie ziemniaczane i podaję na stół. Świeczka zapalona, lampka wina i jest super. Dodatkowo, żeby to ładnie upiększyć, to można dać świeże listki bazylii. Ja akurat nie dodałem, bo nam się skończyły. E, to danie takie restauracyjne, wyk wykwinne. Oczywiście. No, oczywiście, oczywiście, sól, pieprz do smaku w każdym momencie, czyli prawda, jeżeli woda na te ziemniaki, no to wiadomo, że tam łyżeczka soli tak. pieprzu obficie i tam wiem, oregano i na przykład bazy tego pieprz, papryki ostrej odrobinę, żeby podkreślić smak i to wszystko i smacznego. A noż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Taki byłem niezadowolony troszeczkę, taki troszeczkę się zezłościłem, bo nie wyszło to tak, jak na tym zdjęciu. Ale to dlatego mówię, że jeszcze to powtórzę i zobaczymy, jak mi wyjdzie to drugim razem. I dlatego przestrzegałem Was po, o tym, żeby te piersi były niezbyt cienkie. No tutaj, i, wiesz, można by zrobić sobie wariancję tego dania, bo można by było zrobić albo z ryżem, w sumie to też we Włoszech występuje w kuchni, albo jeszcze lepiej z tymi takimi szerokimi wstążkami, z tym makaronem takim, wiesz. A teraz u nas można w Polsce kupić taki makaron niesuszony, tylko taki, wiesz, świeży jakby w lodówkach w sklepach. No i taki makaron, takie wstążki sobie, wiesz, 2 trzy minuty gotujesz i też taką pierś obok jakbyś położył, to też byłoby fajne danie. A zdecydowanie może było właśnie by mniej roboty niż z tymi ziemniakami. No oczywiście. Tu jest. jeszcze, ale co z tym ryżem? Nie wiem, co z tym ryżem? Jak byś to robił Ryż to bym zrobił, no po prostu ugotował go i później, to tak wiesz, gotujesz. I taką koronę naokoło tego, tak? Zrobił czy posypał z góry, czy No nawet tak, jak wiesz, czasami tam chińczycy podają taką miseczkę i odwrócić ładnie, taki wiesz kopczyk ładny sobie zrobić. No no no no. Jeszcze na przykład go przybrać właśnie czy listkiem jakimś tam bazylii czy czymś takim. To wiesz. No tak jak jest kasza, no to powiedzmy kasza co taka bardziej polska, ale jak już idziemy w tą kuchnię włoską, tutaj wiesz, wskazuje na to pomidor i ta mozzarella. no to ryż czy makaron na pewno byłby też y, fajnym połączeniem. No i to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o takie nowości, no, słuchajcie. Ja myślałem, Jacku, że to będzie, wiesz, y, tak robiona taka kieszeń w tej piersi, czyli no, y, tak na początku zrozumiałem, że bierzesz pierś surową wiesz, i wtedy wbijasz od tej grubszej y, części nóż tak nie do końca i robisz taką kieszeń jakby, prawda? I że wtedy tam będziesz nadziewał a tu się okazało, że to by jest tak nacinane z góry no też fajna, w fajny sposób ja jeszcze tutaj wrócę do czegoś o czym kiedyś mówiliśmy, było Carpaccio, pamiętasz? Mhm. I było Carpaccio z buraków obiecane słuchaj, no zrobiłem to Carpaccio sprawa, powiem Ci, rewelacyjna zupełnie coś innego danie stricte wegańskie i bardzo, bardzo, bardzo fajne znalazłem ten przepis na jednym z blogów wegetariankablogs.pl tutaj dziewczyna właśnie potrawy takie różne wegetariańskie przygotowuje i pozwoliłem sobie ten przepis wypróbować wyszło bardzo fajnie co ciekawe tutaj buraki występują w formie surowej zupełnie i to jeszcze bardziej, wiesz, zaciekawiło mnie i, i postanowiłem właśnie według tego przepisu te buraki przygotować. Tutaj jedna rzecz, jedyna, która może ci się nie spodobać, to jest czosnek, ale oczywiście można zrobić wersję bez czosnku. Ja widziałem, słuchajcie, ja widziałem zdjęcie. To wygląda wyśmienicie i wspaniale, także nie mogę się doczekać, aż Paweł nam o tym opowie. No i obiecuję, że sprawdzę to, co tam Paweł wymyślił, jak to wygląda w mojej. Bo przedstawię wam wersję reżyserską, <laughs> czy to tak jest dobrze. Ale wyglądało naprawdę na tym zdjęciu, co mi Paweł przesłał, to wyglądało naprawdę kolorowo i apetycznie. Smaczne Proszę mów. Ja podam tak. tego Ja podam takie ilości, jakie myśmy zastosowali, tak żeby było dwie porcje, <laughs> dwa talerzyki. Daliśmy, daliśmy mm -hmm. dwa buraki, takie nie bardzo duże. Mm -hmm. Daliśmy trzy łyżki oliwy z oliwek Extra Virgin daliśmy dwie łyżki octu balsamicznego z Modeny. Ja dałem jeszcze dwa ząbki czosnku małe. Dałem dwie szczypty soli i teraz tak, kupujesz jeszcze do tego rukole. To jest taka sałata. No to po garści, tak żeby, mhm. żeby ten talerz, na którym się będzie podawać, pościelić, prawda? No ale to i tak kupujesz jedno opakowanie mhm. I tutaj mamy jeszcze orzechy włoskie, na które teraz jest sezon. E, no to... Fajna, jeszcze dodatkowo można użyć sera jakiegoś albo koziego albo takiego wiesz blue czyli tego pleśniowego do, takiego z pleśnią niebieską ja też próbowałem na jednym talerzu z tym serem i powiem Ci, że było równie dobre bo wiem, że orzechy włoskie też z tym serem się lubią i dobrze się komponują smakowo no to teraz tak jak to zrobiłem buraki umyjesz przede wszystkim potrzebne będą rękawiczki takie wiesz gumowe albo lateksowe no bo buraki barwią bardzo ręce więc tak, ubieramy sobie rękawice te buraki myjemy obieramy je cieniutko nożykiem i kroimy w plasterki bardzo cienkie plasterki czyli no takie dosłownie jak chipsy wiesz po 1,5 mm może się uda cieniej jedna rzecz jest Istotne, żeby to właśnie zrobić cienko. troszkę jest to niewygodne, bo jednak burak jest twardy sam w sobie, jest i jest mhm. się kołysze. Tam były takie wiesz porady, żeby to zrobić przy pomocy tarki, na tej wiesz stronie, gdzie ogórka na przykład szatkujesz na mizerię, ale mi się to nie udało. Mhm. Natomiast e, porządnie, naostrzony nóż, myślę, że spokojnie bez, bez pośpiechu możemy to pokroić. Kroimy w talarki właśnie jak najcieniej i przekładamy to do miski. I teraz robimy marynatę. Ten ocet balsamiczny i oliwę razem z czoskiem i solą wlewamy sobie do miseczki małej. Można tam jeszcze dodać, ja dodałem płaską łyżeczkę ziół prowansalskich. No to tam mam bazylię, tymianek. Też dajemy to do barszczu czerwonego, więc uznałem, że, że to będzie pasować i robimy, wiesz, mieszamy, mieszamy, mieszamy, aż powstanie nam taki sos, taka zalewa, i tą zalewą polewamy te buraki, przekładamy je ładnie, dokładnie, żeby to się, wiesz, obtoczyło, żeby to się marynowało. Odkładamy sobie na noc, przykrywając tam talerzykiem czy ściereczką. Ja to postawiłem, no nie w lodówce, tylko normalnie w kuchni, tak, wiesz, na blacie. I co tam, parę godzin jeszcze obracałem te plasterki tak żeby one wszystkie ładnie się marynowały równomiernie żeby miały kontakt z tą zalewą słuchaj no już po jakimś czasie zapach zrobił się niesamowity i no tak jak mówię rano już widzieliśmy że jest fajnie jeszcze tam troszeczkę mieszaliśmy to tak żeby to się równomiernie marynowały te plasterki one nie są takie całkiem miękkie ale to też może jest i dodatkowa zaleta burak jest bardzo słodki w ogóle w sobie czerwony, no i bardzo zdrowy. I teraz tak. No, na drugi dzień wziąłem tą rukolę, ta, która, ta, którą kupujemy, jest już umyta i gotowa do spożycia. Informacja jest na opakowaniu. I tylko jedna ważna rzecz. Z rukoli musimy poobcinać te łodyżki, wiesz, te końcówki, tak, żeby nie były za bardzo mhm. długie te liście rukoli. Można by to może nawet jeszcze porozrywać czy delikatnie posiekać, żeby nie były takie długie końcówki, bo mhm. później to będzie jeszcze wiesz całe w tym soku z buraków jednak powiedziałbym, że to nie jest potrawa na biały na biały obróz, czy też do, do białych jakichś tam do białej odzieży, bo można niestety niechcący wiesz zachlapać sobie, ale smak wynagradza wszystko. I teraz tak, jak już sobie mm. tą rukolę, rukola też jest taka orzechowa w smaku, wiesz nie wiem, wiesz jak smakuje rukola? Nie, nie, nie. no jest rewelacyjna, jest taka, wiesz, to nie jest sałata jako taka, tylko to jest takie, wiesz, takie no ma taki posmak orzechowy właśnie fajny no i teraz tak tą rukolę, tak jak mówię obcinamy sobie z tych obcinamy te końcówki tych, tych łodyżek proponowałem jeszcze troszkę przesiekać i robimy taką wiesz pierzynkę, ścielimy talerzyk, ja to podałem na białych talerzach, tak jak widziałeś, bo to się ładnie będzie odcinać i na tym wykładamy te plasterki buraka, robimy taki ładny no taki jakby placek, takie kółeczko wykładamy te buraki na to i do tego jeszcze sobie obieramy orzechy włoskie, siekamy je nożem można odrobinę podprażyć, tylko pamiętać, należy, żeby ich nie skarmelizować, nie, nie przypalić zbyt mocno, ale nie prażone też. Myślę, że będą no, w porządku. Tą zalewą pozostałą, która nam zostanie w tej misce, jeszcze skrapiamy sobie to wszystko ładnie i posypujemy z wierzchu orzechami. Tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi, można dodać odrobinę sera pleśniowego, ale nie takiego jak camembert, tylko takiego, no, takiego z tą niebieską pleśnią. I... To znaczy... Jakąś nazwę można. właśnie podać? Kucze, po głowie, ale zapomniałem. One wszystkie nazywają się Blue. No, to czy, to... Mhm. czy to będzie Cheddar? Nie, to będzie. Cheddar Ta, na pewno. Nie, nie. Ale to będą te, te. Jakaś piosenka była taka o blue, ktoś tam, że blue świat. Kalifornia mhm. blue. I teraz mhm. do tego proponuję jakąś tam bagietkę albo kawałeczek pszennego mhm. pieczywa, albo też krąkę dobrego chleba domowego i słuchajcie, to jest rewelacja no, wszystko ma taki zupełnie dla mnie nowy smak Wiesz, to jest, jakbym tak miał porównać to z jakąkolwiek inną potrawą to bym nie mógł tego z niczym porównać zupełnie nowe doznanie mhm. kulinarne dla mnie i, i ja bym to polecał bardzo, bo tak ładnie wygląda, na pewno jest bardzo zdrowe masz tak, orzechy sa e sałatę surowe buraki masz oliwę, masz ocet balsamiczny no i masz czosnek, jeżeli, jeżeli go dasz. No, w, w zasadzie same, wiesz, same korzystne dla zdrowia rzeczy. Bardzo tak. fajne danie. A nuż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Tutaj jedyny minus jest taki, że musimy to zrobić dzień wcześniej, ale można też zrobić to z buraków ugotowanych, wiesz? czy tam upieczonych w piekarniku, tak jak mówiliśmy, że pieczysz chleb, to wrzucasz buraki na dno tak. i one się w międzyczasie tak, i tak upieką, jeżeli byście nie chcieli surowych buraków, bo mówię, one nie są takie całkiem miękkie, one będą takie, wiesz, takie sprężyste, ale moim zdaniem świetne i, i warto No dobrze, spróbować. ale przepraszam, ale nie otruję się, nie, nie dostanę e, jakichś tam rozwolnienia czy coś w tym stylu, to mam Absolutnie na myśli. Absolutnie nic z tych rzeczy ale mówię, jeżeli ktoś się obawia, może po prostu użyć buraków ugotowanych, czy też upieczonych u nas w sklepach, nie wiem jak u Was są w takich opakowaniach foliowych, buraki chyba po trzy czy po cztery, już ugotowane, wiesz żeby nie trzeba ich gotować, Są też. bo buraki się gotują tak, ze dwie godziny także myślę, że tutaj można by tak. było skorzystać z takiego gotowca jeżeli nie ma tam jakichś konserwantów tak. widziałem, że to jest pakowane próżniowo ale nigdy tego nie kupowałem Natomiast zachęcam, żeby chociaż raz spróbować właśnie tej wersji z surowym burakiem, do której jest po prostu przepyszny. Ja myślę, że to będę dodanie to jeszcze robił nieraz, bo ładnie wygląda, bardzo dobrze smakuje i na pewno jest zdrowe, bo to wszystko są, wiesz, surowe produkty, świeże, na pewno dobrze wpływające na nasze zdrowie. Orzechy, tak jak mówiliśmy ostatnio, oliwa, burak, tak. no, wspaniałości. No dobra, tak, oczywiście, że tak. No to tak tak, to tak, będzie. Ja to polecam. Może jeszcze wrzucę gdzieś... O, wiem, na, na Google Plusa wrzucę z, zdjęcie tego y, talerza z tym Karpacią, wiesz? Także mm -hmm. tam zapraszamy. Mm, to super, to fajnie. Ale jeszcze to powiedz, jak, jak to układasz, proszę Cię? Układam to w taki, no, w takie słońce jakby, wiesz? Plasterek jeden zachodzi tak na, na pół plasterka drugiego i następny, i następny, i następny, no tak jak... Tak jak na przykład układa się mhm. wiesz, wędlinę na półmisku, tak wiesz na, na jakiś tam odświętny stół. Robisz taki ładny taki jakby słońce. No bo to bardzo ładnie wyszło, wiesz. No. Muszę przyznać, że wyszło bardzo. No ładnie. tak jak Karpcy, wiesz, Karpcy właśnie w takiej formie się podaje, że tak się układa koło plasterka, żeby tak zachodził na siebie. To się wszystko polewa ładnie marynatą. Mhm. I, i, no, ale to w sumie tak, ale tu masz w sumie jakieś tak trzy piętra tam, czy ja, czy ja się mylę? No, jest tego troszkę, bo. Dobrze mówię, trzy piętra, bo to prawda? To musiałbyś mieć albo wielki taki talerz, a no myśmy wiesz, zrobili z, z tych dwóch buraków i zrobiliśmy sobie dwie porcje, tak, żeby to zjeść. No, ale naprawdę fajne, no. Polecam, polecam gorąco. Bardzo się cieszę. Natomiast wiesz, no tak no, już mówię, że to nie jest tak, że zawsze jest kolorowo. To Robiłem dzisiaj chleb z nowego przepisu i, i tego nie polecam, bo wyszły mi takie, wiesz płaskie te chleby. Tak? No. Nie urosły? Sobie? No wiesz, skusiłem się, stary a głupi, jak to mówią, skusiłem się i zrobiłem tak jak No z przepisu, żeby tam um, zrobić mhm. 4 czy 5 tych chlebków i ja zrobiłem takie małe. Myślałem, że to jeszcze będzie rosło i rosło i rosło, ale jednak, ale jednak nie urosło tak, jak to obiecali. <śmiech> ale to... No właśnie, <śmiech> widzisz, dlatego mam takie nieodparte uczucie, że że czasami, wiesz, no nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale ci ludzie, którzy publikują pewne przepisy albo jakieś tam te filmiki, nie filmiki, czy tam cokolwiek innego, jak to tam złota, tak to zwało, ale nie zdają sobie sprawy albo, albo nie myślą o tym, że ktoś może to zrobić i może mu nie wyjść i doprowadzić go, wiesz, o palpitację serca albo jakieś tam w nerwy niepotrzebne. Mm -hmm. Także specjalnie dla Was, kochani słuchacze, testujemy różnego rodzaju potrawy i opowiadamy Wam, jak wychodzą. No. Dlatego ja zrobię jeszcze raz i dlatego jeszcze raz przypominam to, co wielokrotnie żeśmy mówili, próbujcie robić coś z przepisu, narpie sami i zobaczycie, jak wyjdzie. Ja tam czytałem różne komentarze, to tam był tylko jeden komentarz, że ktoś, a fajnie dziewczyna napisała, wiesz, ale nie, przepraszam, to napisała do czegoś innego, ale generalnie chciałem powiedzieć o komentarzach, mhm. wiesz, Pani dziewczyna pisała, że wiesz, zrobiła, tą potrawę, zrobiła tam jakąś potrawę i niestety nie spróbowała. Bo jak z kuchni przyniosła, postawiła na stół i wróciła się do kuchni po coś, żeby przynieść, to już nie było nic. No to, to jest dobre. Wiesz, ja, to bardzo fajny komentarz. Ja ten chleb wypróbuję, bo myślę, że smakowo będzie dobry, tylko po prostu y, tam była taka rada, żeby zrobić bochenki po jakieś 30 deko i to wiesz... Z, z, uformować takie, takie podłużne bochenki i to ma sobie mhm. rosnąć tam półtorej godziny i wtedy, żeby to piec. Ech, no tak jak już podzieliłem, wsadzałem do tych foremek chlebowych, to tak sobie myślę, hmm, trochę coś to mało do, do tych chlebów, co ja robię, no ale już dobra, już po, powkładałem, mhm. już sobie myślę, no dam szansę, wiesz, dam szansę temu przepisowi. Półtorej tak. godziny, no tam wiesz, dość lekki był ten chleb. Trochę tego urosło, ale jednak, jednak za mało i okazuje się, że gdybym z tego zrobił pewnie nie 4 chleby, a trzy albo, albo dwa, takie wiesz większe, no to może, może było to coś innego. Ale też widzę, że jest skórka taka trochę inna, no będę to kroił na razie studzi, Jeżeli smakowo będzie dobry, no. to zrobię jakąś modyfikację swoją. Przepis nie jest głupi, wiesz, bo przepis ma tam jakiś swój mhm. plus. Mianowicie w ogóle niepotrzebny jest zakwas do tego. Akurat no tak się o. zdarzyło, że nie miałem zakwasu i sobie myślę ok, no spróbuję robi się tak jakby wiesz pół kilo mąki drożdże, woda i to się zrobi też dzień wcześniej tak jak i to carpaccio, że wiesz dziś na jutro i to zostawiasz w chłodnym miejscu i dopiero wiesz na drugi dzień jak już to się ta pierwsza taka wiesz fermentacja drożdżowa się zrobi ten gluten się wytworzy i to, i dodajesz drugą część jakby ciasta i drugi raz drożdża, drugi raz mąkę i wtedy robisz, wiesz, tak jakby to ciasto wczorajsze z dzisiejszym i z tego ma Ci powstać chleb. No właśnie tylko problem jest tutaj w tych, wiesz, w tych technikaliach, dlaczego miały być takie małe bochenki i dlaczego to nie wyrosło. No moim zdaniem to jest jakiś tam błąd logiczny, że to nie będzie chleba z tego, z takich malutkich. Ale tak jak mówię, no zobaczę smakowo, jak będzie ok to wtedy zrobię ilości, no, bo, znaczy bochenki zrobię swojej wielkości no i może wtedy y, może wtedy będzie to y, będzie to jakiś fajny przepis i wtedy, wiesz, o nim opowiem, bo póki co to nie ma o czym mówić na razie. nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No to fajnie, słuchajcie, też a propos zapowiedzi, to ja też y, y, a propos, no wrócimy do chleba po prostu, bo będą, no, wiesz, tak, ja sobie myślę, to już to takie jesienne, długie wieczory, zresztą lada chwila już przygotowania do świąt będą, przygotowania do świąt będą, to też opowiem o paru, ja też mam parę pomysłów na takie ciekawe chleby, między innymi jeden na chleb bezglutynowy i parę takich innych, jakiś tam jest irlandzki, czy jakiś tam szkocki, czy coś w stylu, także to zrobię, wyłuskam te przepisy, zrobię i jak wyjdzie, czy nie wyjdzie, to wtedy Wam opowiem i wtedy, jeżeli wyjdzie, no to będę polecał, jeżeli nie wyjdzie, no to to nie będę polecał, ale to przy drugiej próbie. Mm. Ok, co jeszcze tak chciałem powiedzieć, że mm, taką jeszcze króciutki taki wiesz, protip jak to mówią, czyli jakąś taką poradę profesjonalną. Mm, zdarza się takie coś, że tworzy nam się kożuch, na przykład na mleku, czy na no, chociażby na budyniu, prawda, jeżeli mleko jest jakieś tam bardziej tłuste mm -hmm. i teraz, no kurczę, nie każdy ten kożuch lubi, nie zawsze ten kożuch jest pożądany o nieraz tam żurek, czy jakaś zupa nam stygnie też robi się taka, wiesz, powiedzmy, na, na, na górze ta taka skorupa, ten tłuszcz. Co zrobić, żeby tego się e, ustrzec, żeby tego uniknąć, Jacku? Masz jakiś pomysł? Mm -hmm. mm, nie mam pomysłu. To pomysł jest dobry i bardzo prosty. Przykrywamy. Do studzenia przykrywamy. Na przykład, jeżeli robisz budyń, to każdą mm -hmm. miseczkę tego budyniu przykrywasz talerzykiem albo woreczkiem foliowym z góry, robisz taką czapeczkę. Jeżeli studzisz tak. zupę albo mleko, to tak samo, musisz przykryć i jeżeli przykryjesz, to wtedy nie zrobi się ten kożuch taki, nie, nie będzie tej skorupy twardej takiej, wiesz, nieeleganckiej nie niesmacznej i tylko i wyłącznie przykrycie A, czyli to wynika z różnicy temperatur, tak. tak? i tylko i wyłącznie przykrycie i już mamy sprawę załatwioną także warto sobie, no warto sobie zapamiętać, bo może komuś się to przyda mhm. tak, no to pamiętajcie o tym bardzo dobrze bardzo fajny pomysł. No i to byłoby odnośnie tyle przepisów, a jeszcze tak przy okazji, to ja bym chciał tak y, pokrótce nawiązać y, do tego, że już jest po święcie zmarłych, jeszcze jak mieszkałem w Polsce i robiliśmy właśnie, wiesz, takie, no nie jadło się wtedy obiadu, bo była obfita kolacja już jak zapadł zmrok, gdzieś tam około godziny tamtej 18. Taka. Jak było zimno czy deszczowo i tak dalej, przyjeżdżaliśmy zmarznięci do rodziców i a mama szykowała ogromną, wiesz, ogromne dwie blachy pizzy na grubym cieście mhm. i żeśmy się obiadali pizzą, wiesz. No to jest też wyzwanie, wiesz, na, na, na taki dzień, żeby kiedy przyjeżdża dużo rodziny, po różnych porach przychodzą, no. wychodzą, żeby przygotować jakieś takie danie, które będzie, wiesz, można łatwo podgrzać i, i łatwo nakarmić większą ilość osób. Dobry jest y, powiedzmy bigos, mhm. dobry jest gulasz, no coś takiego, czy jakaś pieczeń, mhm. bo to możemy szybko podrzeć, podać i niekoniecznie no jakaś zupa rozgrzewająca, słuchajcie, no to, to co zawsze mówimy, zupa. Tak. Jakiś krupek, tak. Czy, jakiś, czy jakiś rosół, właśnie jak jesteśmy na chłodzie. Mhm. Słuchajcie, no to dobrze, to no na dzisiaj dobre. to wszystko, pięć, pięć dych za nami, i mhm. jedziemy do setki. No dobrze, no jeszcze wiesz, jeszcze czuły powiedzieć, że jesteśmy na... retro Raket Network że tam możecie posłać innych podcastów, takich jak na przykład Nagryzieni albo czekaj, podcast pozdrawiamy wszystkich tak. panów i kolegów i chłopaków i małe filmidło, film a wiem, że jeszcze by, będzie no, jeden nowy projekt, nie wiem czy on już, może nawet już jest na stronie, wejdźcie na stronę, już koniecznie dołączę, tak. i sprawdźcie www.retroraketnetwork.pl i tam są wszystkie ciekawe projekty tam też można się z nami skontaktować, coś napisać. Jeżeli chcecie o czymś konkretnym posłuchać, to dajcie nam znać w komentarzu, że chcielibyście o tym i o tym, no to też możemy się odnieść, coś tam przygotować. Także... No właśnie, mam cały czas taką, wiesz, nieodpartą chęć opowiedzenia o tym, co my generalnie poza gotowaniem jeszcze robimy, taki zrobić podcast Anusz Wideres, ale nie o jedzeniu, tylko właśnie o jakichś książkach, o jakichś ciekawych podcastach jakichś filmach bo z tego co wstępnie poza anteną poza tym podcastem rozmawiam z Pawłem to jesteśmy jacyś inni i mamy troszeczkę odmienne zdanie jak większość ludzi na te różne premiery filmów i tak no, dalej i to nas... toczymy spore między sobą to nie jest tak prosto no oczywiście, oczywiście ale to jest takie fajne Także, słuchajcie, spróbujemy Wam się... Po... Nie wiem jeszcze, to już Paweł nie, zadecyduje, czy to właśnie będzie w tym podcaście, czy wystąpi jako gość u niego w podcaście, ale polecamy Wam podcasty inne do słuchania. Są wiele podcastów takich ciekawych, które można, z których można też ciekawe, dużo wiedzy wyciągnąć. Ja ostatnio zauważyłem, że jest taki katalog polskich podcastów, że tam coś się Małodzieje i właśnie Paweł polecił mi. Co ty mi poleciłeś? Mówiłeś o jakimś innym katalogu. Przypomnij hmm. mi. to. ciągniesz mnie za język, ja teraz nie pamiętam. Nie yy, jest jakiś tam katalog. No, mówiłeś o jakimś takim, że tam jest więcej tych podcastów, że tam jest... I tak, tylko gdzie to są jest? są takie Andrzej, inne podcasty, o których nawet nie chyba. wiedziałeś. Ale jak ktoś... Podstacja, tak. No to słuchajcie, to poszukajcie sobie podstacji, a w najbliższym czasie coś... Yy, może zrobimy ten 51 odcinek na Lubzaku. to już będzie tak zbliżacie y, się będziemy koło grudnia więc święta już mamy, nie też mamy w optykane w bo już są z tamtego roku przepisy będzie coś nowego na pewno ale też słuchaj i będą goście no to tutaj już mamy wstępnie umówionych paru gości o, także no, będą znowu goście ale i... to bomby szykujemy I... dla was bomby ja jestem bardzo... Jestem ciekaw, bo nie wszystko mi Paweł powiedział, ale ja też mam taką jedną bombę dla naszych słuchaczy. Aby to nie była bomba kaloryczna. Myślę, ten... No ja no myślę, że nie, bo ta pani jest znana tutaj w środowisku internetowym, Dobrze. znana jako taka wegetarianka. Nic, także nic więcej raczej... już nie potrafię powiedzieć. Te reszty to będą niespodzianki wszystko. Ja nawet o tym przez moment jak kurde, ale będzie się działo. No, no to dajmy. fajnie słuchajcie. Ja idę. Ja jestem przed obiadem, więc jestem bardzo głodny. Więc jeszcze raz przypominam bawę, nie wiem ja, czy to się uda, ale jakbyś mógł to tą swoją rokolęcę zrobić jako dodatkowe jakieś zdjęcie dołożyć, to jest naprawdę coś bardzo fajnego. Mm. No i sam zrobię i zobaczę, jak to będzie. No, sam zdanie sobie, dla to mnie bomba tak. w smaku do czegokolwiek co do tej pory jadłem, a to już jest no, sztuka, bo już jadło się różne rzeczy, a tutaj no jest to fajne. Spróbujcie sobie sami. No, no właśnie. No. Słuchajcie, no. ja nie wiem, czy myśmy, nie wiem czy, pan, czy myśmy robili w ogóle takiego y, kotleta y, z kurzyny? Z kurczaka? Z pierwszej kurczaka? Na podcaście? Nie wiem. No, no, no. Nie no wiem. No to dobrze, no to słuchajcie, no to mamy tutaj, co można zrobić z piersi kurczaka, no to dzisiaj było pierwszy odcinek, czyli coś takiego, cho, o, jaka jest moja idea, co chciałem po, przekazać, że generalnie to się wszystko powtarza, bo mówimy o mięsie wołowym, o mięsie wieprzowym, e, mielonym lub e, krojonym w takie, m, w kostkę, prawda, mhm. czy jakiś tam gulasz, czy coś na stylu, o mięsie właśnie, czy z indyka, czy czy kurzynę, czy mówimy o daniach wegetariańskich, czy to się w zasadzie w pewnym sensie to wszystko się powtarza te podstawowe składniki się powtarzają ale podajemy je w innej formie no tak, i, i, i w ten sposób atrakcyjniamy i, i masz prostu, 50 odcinków, w niektórych jest po trzy przepisy a, a jeszcze nic się nie powtórzyło także wiesz, no spokojnie kuchnia to jest temat bez końca a, no jest końca. <śmiech> przypomniało mi się no właśnie, przypomniał mi się nie zdążyliśmy o tym powiedzieć przed świętem Halloween, ale właśnie jadłem, jadłem zupę jadłem zupę dyniową, dyni? która mi bardzo smakowała, to była taka zupa krem, bardzo mi smakowała i słuchajcie, no dziewczyna, która tą zupę przygotowała wziął, w ogóle wyrzuciła pestki, ja mówię, co ty robisz dziewczyno? To pestki się suszy mhm. i potem można je podgrzać na patelni i w zjeść, no tego wyrzec... się nie wyrzuca. No, no, nie. Dobra, to no, jeszcze no. przypomniałeś mi jedną rzecz, jak już jesteśmy przy tych pestkach, to pamiętasz to nagranie o pestkach na targu? Co można zrobić tak. z pestek? I tutaj je wklejam i posłuchajcie sobie, dlaczego nie wyrzucać i co można zrobić z pestek i dlaczego to jest bardzo korzystne dla naszego zdrowia. No, tutaj będzie wywiad Jacka z pewnym panem. Hmm. A my już się w takim razie żegnamy i zapraszamy na kolejny ciekawy odcinek a nuż widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. A witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jestem we Wrocławiu na placu, to tak kolokwialnie się mówi, takim na świewockim, no nie. Kupuję sobie orzechy i pestki z dyni. Obok mnie stoi taki pan, który mówi, że. Taka cena! jest że pestki z dyni należy y, dłubać razem. Proszę bardzo, proszę mówić teraz, do tego telefonu. A więc to jest takie śniadanie. Może być troszeczkę na mleku, ponieważ mleka, jeżeli się daje, to jest to śniadanie smaczniejsze. Co tam chodzi te śniadanie? A więc pierwsza siemię, tylko siemię, te pestki. No normalnie te pestki. To takie, co się w sklepie kupuje, nie jakieś tam prażone siemię. Pierwsza rzecz. Druga ważna rzecz. Pestki z dyni uskane. Pestki z dyni nieuskane. trzy rodzaje orzechów. I to wszystko zmiksować, zmielić. I ten produkt należy się trzymać w słoiku litrowym, załóżmy w lodówce. Dlaczego dodajemy pestki z dyni nieuskane? Otóż dla kiszek to jest bardzo dobry wymiatacz, który czyści jelita i w ogóle, bo człowiek ma co 10 lat, kilo 30 deko szlamu w kiszkach, więc to jest takie trociny do wymiatania tego wszystkiego. No, można tam to na bazie robić jeszcze, jakieś musli, jakieś to, to smakuje, tylko nie działać, du, tak, nie dużo temperaturę, ten pan podpowiedział bardzo mądrze, ja pro, stosuję trzy rodzaje trębów, e, przeniejczę tam, w ogóle, no, i tylko drogiece, na ten produkt, który mieli się, pestki z dyni, tam to wszystko, no, tam rzeczy tak chodzi, nie działać na to dużą temperaturą. Tak to robi, żeby to... No i można robić, dodawać trochę mleka. Mleko wiadomo, że jest niezdrowe już, yy, tak, yy, ale tam 100 gram no czy coś, to, to wystarczy, żeby to było do szmaku. Ale to, wie, pan mówi nieduża temperatura, czyli tak. Ale to e, jeżeli się e, ugotuje, pan będzie gotował na te, e, e, te no, jakieś tam płatki, e, czy, czy coś takiego na śniadanie, to wiadomo, że tam trzeba to temperaturą działać. A to najlepiej jest do talerzyka i sobie wszypać i do, dolać mleka już do tego produktu w końcowej fazie, żeby to ostudzić tak. i zalewać wtedy ten produkt. A gdzie można Pana usłyszeć jeszcze? Ee, Na ja raczej nie publikuję się, bo my mamy stowarzyszenie, to ja tam mam takie swoje grono i nie publikuję tego. Aha. Pan skorzystał, bo a z wiedzy korzystami... Ja jeszcze to otręby ja? kupuję, wie Pan, otręby, mąkę kupujemy tą orkiszową albo Oprzyszła. gryczaną i generalnie robimy taką mieszankę, że moczy się otręby. No na mleku albo na wodzie tak, i ty? później dodajemy łuskane właśnie orzechy zgniecione. Orzechy zmierzyć. Eee, i... To za trzy rodzaje orzechów. włoskie, loskowe. Tak. Tak. Bo proszę pana tam omega-3 to wszystko tam jest. I na tym i załatwia temperaturę. A mleka jak pan już może jeść ze 100 gram. to do schłodzenia w całej fazie, jak już pan ten garnek wystawia, żalaz mlekiem i, i można dodać już, ża jużki, tam, to, prawda, tej... Z tych... No właśnie, ale proszę powiedzieć z tym mlekiem, to jest prawda czy nieprawda? Jedni mówią, że można pić mleko, inni mówią, że nie można, ale człowiek eee... naturalnie rodzi się i pierdzi, że dostaje cyca w zęby. Tylko, że naturalnie człowiek odżywia się dwa lata mlekiem, a potem już nie. Ja człowiek jakoś szak najdłużej spożywa mleko. Gdyby mleka nie miał. Każe inny, pan... inny, to byłoby trzykrotnie większe spożycie mleka. No, no, no ma pan rację, ale ja sobie nie wyobrażam i wie pan, no... Hmm pierogi, tak, tak, kluski tak, tak. z serem tak, ja... To jak ja nie jem przez tydzień sera, to ja mi się śni ser tak, zgadza się, ja też ale y... się pan z tym, że mleko nie należy że z produkt trzeba go ograniczyć w naszym wieku tak. karzeina i przykład. gdyby nie, to to złożycie było trzykrotne bo yy... już ma pu... kłopot z rzeźbikiem mleka bo tygodniowo produkuje tysiąc litrów mleka ma trochę krów. tak, No i tam, gdzie jest problem, mają ograniczone i tyle, i tyle. Więc więcej nie kary mają, jak no. za na tego mleka. Okej, okay, to dziękuję serdecznie. A co to za stowarzyszenie jest? Jak się można z Wami kontaktować, albo gdzie można szukać Was? E, ja nie chcę się za dużo propagować, bo mnie z Wami wie Pan, kto tam jest, prawda? Nie, nie wiem. E, e, nie chcę. Nie wierzę w zamach. Ja tylko Panu. Ja tylko nie panu. ma problemu, nie wierzę w zamach. Nie, nie, ale po prostu musiałbym ustalić ze stowarzyszeniem że takiego, bo my to mamy... Jasne. Tam... Dobra, to dziękuję serdecznie panu za tą no, informację. Anusz Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Trzymajcie się ciepło, jedzcie zdrowo, kolorowo, żadnej chemii. Tak jest. Cześć. Dobra. Retro Rocket Network. Proszę ci, powiedz jeszcze raz to. Powiedz, błagam cię. Po co? No powiedz, bo to, to jest po prostu, jak ty to wymawiasz,